To są informacje Polskiego Radia 24. Ceniony dyplomata, polityk i ekonomista w wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski. Jest areszt dla podejrzanego w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Środowiska LGBT protestują przed KPRM. Powodem jest to rządu w sprawie transkrypcji małżeństw. Minęła 14. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nie żyje Andrzej Olechowski, były szef MSZ i były minister finansów. Zmarł w wieku 78 lat. To był bardzo ważny człowiek dla Polski, podkreślał na naszej antenie przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Jan Ordyński, który wielokrotnie gościł polityka w swoich programach radiowych i telewizyjnych. Zawsze był bardzo uprzejmy, nigdy nie wywyższający się, a jednocześnie niezwykle merytoryczny niezwykle konkretnym komentatorem z fantastyczną wiedzą i pierwszorzędną analizą. To był polityk, ale też muszę powiedzieć, był to intelektualista i ważny, bardzo ważny człowiek dla Polski. Andrzeja Olechowskiego wspominają też politycy. We wpisie w mediach społecznościowych premier Donald Tusk wspominał, że dyplomata był też jednym z trzech tenorów Platformy Obywatelskiej, którą założył z obecnym szefem rządu i Maciejem Płażyńskim w 2001 roku. Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kośniak-Kamysz na Pisał na portalu X, że Andrzej Olechowski współtworzył fundamenty polskiej transformacji. Trafi na razie na trzy miesiące do aresztu jest decyzja sądu w sprawie kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła lewicy Łukasza Litewkę. 57-latek może jednak wyjść na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Decyzja sądu tylko częściowo odpowiada oczekiwaniom oskarżycieli, którzy domagali się bezwzględnego aresztu, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu. Obok spełnienia przesłanki ogólnej, czyli wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zaroconego mu czynu, zachodzą również przesłanki Szczególne stosowanie tymczasowego aresztowania, a to przede wszystkim groźba wymierzenia mu surowej kary, która z kolei przekłada się na silną motywację po stronie podejrzanego do tego, by podejmować próby ucieczki lub ukrycia się przed organami ścigania. Prokuratura sprawdzi też telefon 57-latka. Śledczy ocenią, czy podejrzany mógł korzystać z niego za kierownicą. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W informacjach teraz Warszawa rusza protest przed kancelarią premiera. Środowiska LGBT sprzeciwiają się opieszałości rządu w sprawie wdrażania e, transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie minął już ponad miesiąc. Rząd deklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. Zarzuty wobec rządzących kieruje Przemysław Walas z kampanii przeciw homofobii.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 od miesięcy dobijamy się do drzwi ministra Kierwińskiego i ministra Roguskiej, żeby właśnie porozmawiać o tym, jaki jest pomysł rządu na wykonanie tego wyroku. Od miesięcy dostajemy odmowę lub przesunięcia terminów na wieczne nigdy. Jeśli rząd nie opracuje wytycznych i rozporządzenia, organizacja nie wyklucza złożenia skargi do Komisji Europejskiej, które, co może się wiązać z późniejszymi karami dla Polski za niewykonanie wyroku TSUE. Ten jest bardziej ogólny od orzeczenia NSA i odnosi się do każdego przypadku transkrypcji małżeństwa jednopłciowego. Rośnie liczba osób, które pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. To około 860 tysięcy osób, czyli ponad dwa razy więcej niż 9 lat temu. Tak wynika z danych ZUS. Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek podkreślał jednak, że każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższą emeryturę. Zwrócił też uwagę, że warto mieć dodatkowe oszczędności. Żyjemy coraz dłużej, więc warto zarówno solidnie zadbać o swoją przyszłość emerytalną w ZUS-ie, jak i e, mieć równoległe oszczędności. Chociażby w IGZE, PPK, PPP. Jest cała masa takich możliwości. Według danych ZUS wydłuża się też średnia życia w Polsce, co widać między innymi po wzrastającej liczbie stulatków. W ZUS zarejestrowanych jest już ponad 4 tysiące takich osób. Po zimowej przerwie owce wracają na halę. Rusza sezon wiosennych redyków. Na podchalu zainaugurował go wiosenny redyk gazdowski w Dzianiszu. Owce zagnano do Kosora, czyli drewnianej zagrody, a stamtąd wyruszyły przez wieś na Ostrysz. Baca mistrzyni Anna Gruszka mówi, że dla hodowców to święto i początek sezonu pasterskiego. To jest zdecydowanie chowska robota, ale Józef jose, jest kobietą, która pochodzi z rodu baców. To mój i pra, pradziadek już jest był bacą, pradziadek, dziadek. Dzisiaj mamy swój nas radyk. Taki pierwszy rozkany postanowiliśmy zrobić msze. Obecnie mamy w stadzie około 200 owiec. Będziemy robić, słuchajcie, ostepek na certyfikat. Oprócz tego robimy jeszcze gołki, bunt i bryndzę. No i wiadomo, że są za z tej bacówce. I zętecatez musi być. I jutro święto bacowskie odbędzie się w Ludzimierzu koło Nowego Targu, a w majówkę owce przejdą też przez skrupówki w Zakopanem. To były informacje polskiego Radia 24. Na termometrach średnio od około 9 stopni na wybrzeżu do 16 stopni na południowych i wschodnich krańcach kraju. Do końca dnia będzie wietrznie. MGW wydał alerty na wschodzie, w centrum oraz na wybrzeżu. Nad morzem obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. W porywach wiatr może sięgać 95 km na godzinę. Na północy może też dziś popadać. Na niebie trochę słońca, trochę chmur. Radio 24. Słowem wszystko. 6,5 minuty po godzinie 14 i w Polskim Radiu 24 estetyką się teraz zajmiemy, bo bez uchwały jest chaos, tysiące krzykliwych reklam, zasłonięte budynki i w sumie brak podstaw w większości przypadków do interwencji, a jak przepisy już są, to często niejasne, nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne. Dlaczego tak trudno wprowadzić w polskich miastach regulacje dotyczące reklam, a jak już się to uda, to i tak nie jest idealnie. Jak to jest możliwe, że w innych państwach się to udało? O tym już teraz w programie Agaty Kowalskiej. Adres zamieszkania. Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co możemy zrobić z naszym otoczeniem. Agata Kowalska przy mikrofonie, dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest taka mała rocznica. Właściwie to była ona chyba wczoraj, bo 11 lat temu uchwalono w Polsce ustawę krajobrazową. Pewnie trudno w państwu w to uwierzyć, gdy jeździcie po Polsce. Pewnie podejrzewacie, że prędzej ustawę antykrajobrazową, ale nie... Ustawa krajobrazowa od 11 lat w Polsce obowiązuje, chociaż chyba nie działa. To dzisiaj sprawdzimy, bo wracamy do tematu, któremu przeglądaliśmy się w audycji Adres Zamieszkania miesiąc temu. Może Państwo pamiętają, przechadzaliśmy się po Raszynie, takiej podwarszawskiej wsi zasłoniętej reklamami. Tam wójt tej wsi i część radnych walczyła o uchwałę krajobrazową dla Raszyna właśnie, ale inni radni byli przeciw i sprawa jest w zawieszeniu. Odsyłam Państwa do rozmowy ze zmartwioną, choć pełną energii, panią wójt Raszyna. Jest ona dostępna w archiwum audycji na polskieradio.pl albo w aplikacji Polskie Radio. A dzisiaj, jak mówiłam, sprawdzimy, jak uchwala się uchwałę krajobrazową i ile biznesów upada, gdy nie mogą wieszać swojego całego płotu szyldami. Z nami Bartosz Poniatowski, urbanista, architekt z biura Projekt Miasto – Autor uchwał krajobrazowych w kilkunastu gminach w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pani, witam serdecznie państwa. Panie Bartoszu, to może od razu na początku wyjaśnijmy pana rolę w tym całym zamieszaniu. Czy samorządowcy do pana dzwonią i mówią, panie Poniatowski, ratuj pan? No może nie aż tak, że ratuj, bo tu jednak podejście, myślę, samorządów jest bardzo racjonalne w większości przypadków. Ale tak, zdarza się, że odbieram telefony i po przedstawieniu się i upewnieniu, że rozmawia ktoś do mnie dzwoniący z właściwą osobą, przechodzimy do tematu uchwały krajobrazowej. No i jak to zrobić, żeby tę uchwałę udało się podjąć w danym mieście czy gminie? Mm. No właśnie, ja mówiłam, że 11 lat już obowiązuje w Polsce ustawa krajobrazowa. Ona pozwala gminom uchwalać uchwały krajobrazowe i zarządzać swoją estetyką. Wcześniej też oczywiście gminy mogły na różne sposoby działać, ale tutaj dostały nowe narzędzia i co ważne, BAT, czyli kary za łamanie zasad. I zanim przyjrzymy się temu, co taka uchwała może zmienić i dlaczego jest zawsze tak wielu przeciwników, to przyjrzyjmy się mapie naszego kraju. Jakie mamy pokrycie kraju uchwałami krajobrazowymi? Ja to najczęściej przywołuje takie porównanie, że na 2,5 tysiąca jednostek samorządu terytorialnego, czyli właśnie gminy miast, mamy podjętych około 80 paru uchwał krajobrazowych. Ja jestem autorem 15 z nich. To jest to, co tam po gwiazdce zawsze dodaje. Natomiast jak widać pokrycie jest nieduże. Nieduże? Ale panie nie Bartuszu, jest... nieduże? Wie pan, ja sobie sprawdziłam przed naszym spotkaniem, jakie są najrzadsze zwierzęta w Polsce. I tak, niedźwiedzi hmm. mamy ponad setkę, rysi ponoć 200, żubrów 3000. Wydaje się, że uchwały krajobrazowe są najrzadszym zwierzęciem w Polsce i jeszcze na dodatek niektórzy mówią, że zagrożonym wymarciem. Dlaczego jest tak słabo? No generalnie w Polsce mamy dość luźną zabudowę i to nie chodzi tylko o konkretne zagospodarowanie przedmieść dużych miast, ale o generalną gęstość zaludnienia. Mamy te takie punkty, w których żyje większość ludzi, ale bardzo dużo terenów jest niezabudowanych, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo z tych samorządów zwyczajnie no, nie posiada problemu z chaosem reklamowym, bo po prostu tam jest jeden, dwa, pięć sklepów i to nie stanowi dla nikomu problem, dla nikogo problemu. No wystarczy zauważyć, że miasta powyżej pół miliona mieszkańców no to są cztery, czy tam w zależności od roku i szacunków 5. Miasta 200-500 tysięcy to jest 13, a miasta 120 tysięcy to są 23 miasta. No, nie, do... no dużo większa już jest grupa, Aż... między 50-100. No dobrze, ale ja spojrzałam na listę miast, które, miast, mm. już mówimy teraz o jak największych tych jednostkach samorządowych i okazuje się, że tam też jest słabo, bo, no to mm. zrobimy panu mały test. Wymienię miasto, a pan powie, czy tam jest uchwała krajobrazowa, dobrze? To nie będzie trudny test. Łódź, pana okay, miasto, Łódź. Nie, nie. Przyjmuję taką zasadę, że nie wypowiadam się o Łodzi, także. Ale jest tam uchwała. Ale czy jest tam uchwała krajobrazowa? No, tak, uchwała. jest. jest, jest tak, Poznań. Jest. Warszawa. jest. Warszawa. Nie ma. Gdańsk. Jest. Wrocław. Nie ma, nie ma. ale wiem, że jest zainteresowanie. Tak. <laughs> Kraków. Ważne miasto. Jest. I Białystok. I, I Biały Białe Stotnia. No to... I tam z tego, co nie słyszałem o zainteresowaniu na razie. Chyba, Roz... tak, że coś tutaj z Białym Stokiem nie mam pewności. Jeśli chodzi o trochę mniejsze miasta, to już jest, wydaje się, trochę lepiej, bo z tego, co widzę, to i Opole, Sopot, Gdynia, Leszno, Cieszyn, Tarnów, Wałbrzych, Bielsko-Biała, no. Płoc, Kielce, one wszystkie mają uchwały krajobrazowe. No ale ostatecznie jest tak, jak pan powiedział, 85 gmin na 2,5 tysiąca jednostek samorządu. Jak pan pracuje nad tymi uchwałami i miałby nazwać takie, jakieś główne kłopoty, problemy, na które pan się natyka, kiedy pan czy samorządowcy próbują taką uchwałę przeprowadzić, to co to by było? To jest niestety albo stety bardzo specyficzna kwestia każdego samorządu, bo uchwała krajobrazowa jest takim dziwnym tworem, który gdzieś miesza się między różnymi światami. No bo z jednej strony to jest w ogóle akt planistyczny, tak jak plan miejscowy, czy teraz plany ogólne, czyli taki dokument dość specjalistyczny? Z drugiej strony jest to coś, co muszą stosować osoby, które prowadzą działalność gospodarczą no i nie mają styku na co dzień z takimi dokumentami, znaczy no, agencje reklamowe, które tworzą reklamy, no ale tworzą w oparciu o istniejące przepisy, które, no, powiedzmy sobie, są niezwykle luźne w tym, w tym względzie. W związku z czym to jest taki dokument, który nie tylko jest nietypowy na poziomie takiego zrozumienia i percepcji, jeżeli chodzi już o same zapisy ale przede wszystkim na poziomie idei on dotyka bardzo wielu interesariuszy. To nawet mm -hmm. ludzi, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w, w umieszczanie reklam, bo zarówno mieszkańcy, którzy widzą reklamy, są odbiorcami, no jest to dla nich mniej lub bardziej istotna kwestia, która wpływa na ich odbiór, samopoczucie, zdrowie i tak dalej. No mamy oczywiście przedsiębiorców i przedsiębiorczynie, no ale mamy też różnego rodzaju właścicieli, nieruchomości, wspólnoty, organizacje pozarządowe. Wręcz czasem to jest walka między partiami politycznymi. I tutaj nie ma absolutnie żadnej zasady, bo to bez względu na to, jakie są, jakie są podziały, to czasem się zdarza tak, że zaskakująco jedna partia jest nagle przeciwna albo jest zaskakująco mhm, pozytywnie nastawiona. Tak? No a jednak te nasze samorządy i rady gmin, rady miast w wielu przypadkach są upolitycznione to bym chciał powiedzieć, że tam gdzie są bardziej radni bliżej mieszkańców, tam dużo sprawniej przechodzi proces tworzenia uchwał krajobrazowych, bo gdzieś odcinamy tą, ten poziom ideologii. Tak jest, tak jest. Ale to sprawdza się akurat we wszystkich tak. sprawach samorządowych, nie tylko krajobrazowych. Pewnie Ale tak. zastanawiam się, co jeszcze oprócz tego, że to jest, tu jest rzeczywiście wielu, inter, trudne słowo, interesariuszy, czyli stron, ludzi, którzy mo mogą chcieć się wypowiedzieć. A co jeszcze tak na razie może skrótowo powiedzmy jest tutaj trudnością? Czy masz na przykład to, że taka uchwała no, musi się oprzeć na szeregu ustaw i uporządkować mniej lub bardziej takie kwestie jak mała architektura miejska, billboardy, ekrany LED, no. szyldy, płachty re re reklamowe, płachty remontowe i, i wiele innych. Czy, czy to jest kłopot, że to jest tak koniec końców dotyka bardzo drobiazgowo do tej tkanki miejskiej czy wiejskiej? Pani porusza tak zwaną kwestię bariery wejścia w temat mm -hmm. uchwały krajobrazowej. Bo wielu, wiele osób jak staje nie wiem, na wprost nieruchomości, która jest właśnie zawalona billboardami, e, banerami i tak dalej, jakby nie wiedzą z czego zacząć. Proszę nazwać tak, tych elementów. W związku to z czym tu się prawda. daje taki węzeł gordyjski, tak, dokładnie. To, to albo lepiej nic z tym nie robić, albo, y, albo po prostu się od tego mentalnie odciąć, bo to wydaje się nie do ruszenia. Mm -hmm. Ale po pierwsze, jakby w ogóle uchwała krajobrazowa jest świetna, bo ona oddaje władztwo takie realizacyjne właśnie w ręce samorządu. Bo owszem, pani powiedziała i to jest prawda, że można było regulować kwestie dotyczące reklam, czy były uregulowane w innych przepisach. No ale to tak, zarządca drogi yy, z innego punktu widzenia, konserwator zabytku z innego punktu mhm. widzenia. Yy, w takich miastach, gminach na przykład miejsko-wiejskich czy mniejszych miejskich, no to nie jest tak, że wszystkimi drogami zarządza gmina bo zarządza jeszcze województwo, kraj, yy, czyli Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrak. A w Warszawie jeszcze dzielnica. Więc to wszystko się rozmywa. No, no tak. to już w ogóle. Warszawa jest wyjątkowym miejscem w A, yy, a ustawa krajobrazowa dlenia. powodowała, że to wszystko było w rękach władz gminy, czyli ratuszy magistratów, radnych, którzy mogli hmm? ustalić pewne zasady. No i czy samo ustalanie tych zasad, czyli na przykład tego, jakiej wielkości mogą być szyldy, jaka może być gęstość reklam, billboardów, nośników reklam, czy to jest ten najtrudniejszy moment dyskusji, czy coś zupełnie innego? Bym powiedział, że w ogóle rozpoczęcie tej dyskusji już poprawia ład przestrzenny, bo chociażby tak? każdy poddaje jakiejkolwiek weryfikacji. Dokładnie to, co się dzieje w tej chwili na jego terenie. I teraz są osoby, które uważają, że no dobrze, jak tam uchwalą te przepisy, to ja sobie posprzątam, mhm. ale są tacy, którzy stwierdzają, a to ja już zrobię porządek, żeby mieć na przyszłość spokój. Naprawdę? My, jest i... taki efekt, do, a priori można powiedzieć, działania? No to niesamowite. Tak, no taki, taki naj, najbardziej wyrazisty przykład, jakiego doświadczyłem, to w Cieszynie przyszedł jeden pan na konsultację, w zasadzie siedział cicho, na końcu do nas podszedł, pokazał zdjęcie, mówi, że to jest jego posesja. Proszę mi powiedzieć, co tu jest do wyrzucenia, co jest do zostawienia, bo no to bym chciał zostawić i mi zależy i tak dalej, ale no już chciałbym tak to posprzątać, bo w sumie przekonaliście mnie, że to ma sens. No to mu no powiedzieliśmy, że to, to i to lepiej byłoby zlikwidować, ale to akurat właśnie na czym mu najbardziej zależało było zrobione, zresztą zgodnie z przepisami i ładnie, więc absolutnie do pozostawienia. No to on się bardzo ucieszył i to sprzątnął jeszcze w trakcie tworzenia dokumentu. A czy barierą jest to, że wielu ludzi nie zauważa reklam? Nie w sensie takim, że nie widzi informacji, która jest na nich zapisana, mhm. tylko nie zauważa tego śmietnika i chaosu. Pamiętam reportaż Katarzyny Surmiak-Domańskiej w dużym formacie właśnie o Raszynie zresztą, w lutym się ukazał. Zachęcam mhm. Państwa do odnalezienia go w archiwum w Gazety Wyborczej i tam część rozmówców, re, reporterki mówiła o tym, że właściwie im to nie przeszkadza, a co to komu szkodzi, a w ogóle to zapomnieli, że te reklamy tam wiszą, sami je wywiesili ileś lat temu i czy to jest też problem, że ludzie mówią, nie wiem o co panu chodzi, panie Bartoszu. Zdecydowanie na pewno jest taka grupa osób oczywiście. Mi się wydaje, że to mimo wszystko jest jednak jakiś marazm, bo mamy też bardzo dużo do czynienia z sytuacjami, gdzie są poumieszczane reklamy działalności, które już nie istnieją, tak? mm -hmm. albo jakieś wypłowiały, że w ogóle treści tak. nie widać i to sobie po prostu wisi, no bo komuś zwyczajnie się nie chce. Uchwała karobrazowa sprawia, że no czy ci się chce, czy ci się nie chce, no to coś trzeba jednak się wyślić. Natomiast przede wszystkim yy, w konsultacjach społecznych, które my prowadzimy tworząc uchwałę krajobrazową zawsze w dużo bardziej rozbudowany sposób niż wymaga to ustawa. Zaczynamy od analiz takich, no powiedzmy sobie, badań ankietowych uproszczonych bardzo, ale jednak pokazujących właśnie to zaangażowanie społeczności. I a to o jest co zawsze... pytacie? To po, proszę powiedzieć, bo rzeczywiście ustawa wymaga hmm. audytu krajobrazowego, a wy robicie coś więcej. Jakie właściwie zadajecie pytania? Jak to zbadać? Moim ulubionym w ogóle narzędziem to jest geoankieta, więc każdy może sobie usiąść przed komputerem i zaznaczyć na mapie interaktywnej w którym miejscu, które reklama mu się podoba albo która mu się nie podoba i jaki obszar y, uważa, że powinien być bardziej uporządkowany w stosunku do innych obszarów. To ale, są dla mnie takie trzy kluczowe to, pytania. Ale czy to nie jest trochę błąd już na, na poziomie samego badania, bo wyobrażam sobie, że w takiej ankiecie, w takiej geo-ankiecie wezmą udział przede wszystkim ci, którym reklamy przeszkadzają, którzy chcą się zaangażować, którzy zaznaczą na tej mapie absolutnie wszystkie miejsca, gdzie są duże, zwłaszcza takie nośniki reklam. Więc czy na pewno te wyniki są wiarygodne? Oczywiście. to pani słuszną kwestię poruszyła, że na różnych etapach tworzenia uchwały krajobrazowej różne środowiska się odzywają. I na początku, i też o tym zawsze mówię, mm -hmm. też na szkoleniach, które prowadzę z ministerstwem, kultury. Mówię o tym, że ten początkowy etap zbierania w ogóle opinii społecznej odnośnie chaosu reklamowego jest zawsze taki, że 80-90% stanowią osoby, którym to faktycznie przeszkadza, które są zaangażowane w to, żeby było lepiej. Natomiast one nie chcą już wchodzić w to, jak dokładnie będzie to lepiej wyglądało, czyli czy zniknie ten baner czy tamten, bo one po prostu oczekują poprawy mm -hmm. i wyrażają to w takiej proporcji no, 75-85%, że ma być zmienione wszystko radykalnie i szybko. No i oczywiście tworząc uchwałę obrazową i ja zawsze do tego zachęcam, żeby samorządy tworzyły coś, co ma być kompromisem. Czyli nie ma to być dokument, który będzie idealnie rozwiązywał wszystkie problemy ładu przestrzennego z zakresu reklam. Tylko żeby to był dokument, który będzie realny do wprowadzenia, czyli musi być ten poziom akceptacji y, y, przedsiębiorców i, i tych agencji reklamowych, które no... Wywołały ten chaos reklamowy, no jakiś tam akceptowalny. W związku z czym e, każda uchwała jest inna i musi być inna, nie tylko dlatego, że są inne uwarunkowania przestrzenne, inne budynki, inne funkcje, inny układ komunikacyjny, ale po prostu w różnych miejscach mieszkają różni ludzie i w różnych proporcjach. Tak, no i właśnie ci, których bezpośrednio będzie już dotykała uchwała krebrazowa, czyli będą, czy umieszczają swoje szyldy, czy prowadzą kampanie reklamowe, czy są po prostu to agencje reklamowe, no ich właśnie już interesują szczegółowe zapisy, bo im się nie chce rozmawiać o idei, że reklama jest potrzebna w przestrzeni według nich i przynosi więcej pożytku niż, niż szkody, bo no po prostu nie chcą czasu tracić na wchodzenie w taki dyskurs, ale potem już chętnie się wypowiadają odnośnie szczegółów. Najgorzej, jeżeli się jakaś tam grupa nie zapozna y, z projektowanymi postanowieniami, nie wie, co tak naprawdę będzie ich dotykało i co się zmieni, hmm. ale protestuje, bo im się nie podoba ta idea. No hmm. i tak mam, mieliśmy właśnie wrażenie, tak? tak? Tak, jeden z mieszkańców mówił, że nie będziecie mi tu odbierać reklam, po czym się okazało, że tych akurat, które on ma na płocie, mu nie zabierzecie, bo ta uchwała w Raszynie, która, jak przypominam, nie została jeszcze przyjęta, zakładała tylko częściową likwidację reklam, a nie całkowitą. W Dokładnie, to jest najbardziej liberalna mhm. uchwała, jaką napisałem. No, a i tak jej jeszcze nie przyjęto. Czy któreś miasto, czy gminę poleciłby pan do odwiedzenia jako taki wzór, że uchwała krajobrazowa zadziałała, warto się tam przejechać, zobaczyć jak przestrzeń publiczna się uporządkowała i już prostu jest ładniej. Oczywiście no na, pierwszy, na pierwszy rzut tutaj wyłania się Gdańsk i Kraków, czy Sopot. To są takie miasta, które no bardzo dużo siły i no też środków i kadrowych wyłożyły w to, żeby ten efekt osiągnąć. Natomiast no łatwo jest skontrować takie polecenie poprzez to, a to są duże miasta, to są bogate miasta, to są turystyczne miasta, mają inne zasoby, inne potrzeby, inny poziom i tak dalej. My w naszym normalnym mieście 50-100 tysięcy to nie potrzebujemy takich rozwiązań. No więc proponując odwiedzenie takich mniejszych ośrodków, no chyba bym najbardziej zachęcał do wybrania się do Wisły, nie tylko dlatego, że to jest zawsze możliwość zwiedzenia gór okolicznych ale przede wszystkim tam uchwała w bardzo interesujący sposób i była wprowadzona i zadziałała no tam na spotkanie konsultacyjne gdzie zaprezentowałem pierwszą wersję projektu yy, powiedzmy na poziomie takich szczegółowych założeń przyszło ponad 50 osób generalnie sala pękała w szwach yy, aczkolwiek burmistrz i tak stwierdził że mało was tu przyszło bo myślałem że będzie kolejka na zewnątrz bo tyle jest tych reklam to myślałem że tyle ludzi przyjdzie no i tak anegdotycznie się zaczęło, ale potem była bardzo merytoryczna dyskusja. No i ja pokazując wszystkie analizy, zdjęcia i tak dalej, powiedziałem proszę państwa, no ja przyznaję, że nie potrafię sobie tu wyobrazić miejsca, gdzie dobrze by wyglądał jakiś duży billboard albo baner na pocie, żeby móc go zostawić. No zapanowała cisza. Ludzie tam gdzieś między sobą zaczęli wymieniać poglądy, mru mruczeć coś tam pod nosem, no i zaczęły zabierać głos osoby, które mają takie reklamy, no i stwierdzili, że faktycznie, no ciężko, tak, no bo jest tak pięknie, że właściwie mm -hmm. nie ma tu jak ładnie postawić billboardu. I oni nawet by się zgodzili, żeby usunąć te billboardy. Nawet był pan, który miał wszystko zupełnie legalnie przeprowadzone i tak dalej. Miał pięć na jednej działce wjazdowej, dobrze sobie na tym zarabiał i tak dalej. On powiedział, że on też usunie, ale jest jeden warunek, że wszyscy muszą tak samo w tym samym momencie musieć się dostosować. I co się stało? Proszę nam powiedzieć. I to się udało. To się udało, tak. Ja będę zresztą nie, za parę dni mniej więcej w tej okolicy umieszczał zdjęcia na swoim profilu, bo w końcu udało mi się tam wybrać, zobaczyć to na własne oczy i zrobić Coś parę niesamowitego. zdjęć. Tak, tam tylko właśnie żeby też z kolei ze względu na skomplikowany układ ulic nie utrudnić i to jest takie, taka pętla do pani pytania z początku. Ile biznesów upada po podjęciu uchwały krajobrazowej? Tak. No więc żeby żaden biznes nie upadł to wprowadziliśmy tam też taki system tablic kierunkowych, bardzo fajnie wyglądających, dużych, estetycznych, czytelnych, które też będą na tych moich zdjęciach. I dzięki temu można trafić do odpowiedniej działalności, szybko ją znajdując w przestrzeni. Chwalił się i mówił Bartosz Poniatowski, urbanista, architekt z biura Projekt Miasto, autor uchwał krajobrazowy w kilkunastu gminach w Polsce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Adres zamieszkania. Dziękuję też Państwu za wspólnie spędzony czas. Zastanawiam się, jak to jest krajobrazem w Państwa miastach, w Państwa wsiach. Czy zasłaniają go reklamy? Czy domy są schowane za billboardami? I czy Państwu się to podoba? A może nie podoba, a może. Nie zwracacie na to uwagi. Adres zamieszkania małpa.polskieradio.pl Zachęcam do pisania, bo do tego tematu na pewno będziemy wracać. A Państwa przykłady, maile z różnych miejsc w Polsce są dla mnie szalenie cenne. Oczywiście zachęcam też tych z Państwa, którzy mieszkają za granicą, jak to jest u Państwa rozwiązane. Czy reklamy można wieszać wszędzie, i dowolnej wielkości, dowolnej jaskrawości? Czy szyldy mogą być jaskrawe, niepasujące do siebie? zasłaniające jedne drugie. Adres zamieszkania małpa.polskiradio.pl jak zawsze czeka na państwa maile. I korzystając z okazji chciałam zaprosić na kolejną audycję w sobotę po 14:00. To będzie majówka, czas, kiedy bardzo wielu z nas wyruszy na jakąś wycieczkę, oby pogoda dopisała. Ale w związku z tym rozpoczną się też apele policji, alarmy i dyskusje o bezpieczeństwie na drogach. Dlatego i my zajmiemy się tym tematem i zajrzymy do dokumentu, który ukazuje się raz do roku. Są to roczne statystyki Komendy Głównej Policji dotyczące właśnie wypadków na drogach i zdarzeń drogowych, jak to mówią statystyki. Co w nich można wyczytać? Jak jeździmy? Czy poprawiło się w stosunku do roku poprzedniego? W tym momencie znamy dane za rok 2025. Policja bowiem niespiesznie kompiluje te informacje dla nas. Czy sytuacja się zmieniła w stosunku do roku 2024? Czy jeździmy bezpieczniej? wolniej czy uważniej wyprzedzamy. Te dwie przyczyny, prędkość i nieprawidłowe wyprzedzanie, zawsze są na górze tabeli. Jako groźne, a właściwie śmiertelne przyczyny wypadków na polskich drogach. Ale wokół tego tematu krąży też wiele mitów. Sprawdzimy, bo to da się wyczytać w tych tabelkach, czy prawdą jest, że za wypadki odpowiadają kierowcy, którzy nie potrafią jeździć. Są, jak to się mówi, słabymi kierowcami. A może za wypadki odpowiadają tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu. Piesi, rowerzyści, osoby na hulajnogach, bo to też w tych tabelach jest uwzględnione. Na pewno przyjrzymy się też temu, skąd tyle śmiertelnych wypadków na chodnikach. Kto zabija pieszych i dlaczego? Spojrzymy też na miejsce, które jeszcze niedawno rozpalało naszą wyobraźnię. Chodzi o przejścia dla pieszych, na których nie ma sygnalizacji i nad którymi debatowaliśmy. Czy piesi powinni mieć tam pierwszeństwo przed pojazdami, czy też nie? Ostatecznie rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował, że powinni i przyjął odpowiednie przepisy. Jak zmieniła się sytuacja na przejściach dla pieszych? Czy jest bezpieczniej, czy też, jak krzyczeli przeciwnicy tych zmian, będzie mnóstwo wypadków, a jeszcze dodatkowo korki? Jak jeżdżą rowerzyści? Czy rzeczywiście stanowią niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu? No i gdzie w tym wszystkim mieszczą się hulajnogi? Oczywiście te elektryczne na które narzekają i piesi, i rowerzyści, i kierowcy samochodów. Jak Państwo widzą, pytań i ciekawostek związanych ze statystykami Komendy Głównej Policji jest wiele, mimo że temat jest dosyć ponury. Sprawdzimy też, czego w tych statystykach nie ma, czego nie widać, czego się nie bada. O tym wszystkim w najbliższą sobotę po 14 w audycji Adres Zamieszkania. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam i życzę udanej, ciepłej i bardzo bezpiecznej majówki. Agata Kowalska do usłyszenia. Adres zamieszkania.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 A potem w Carrefourze? Idealna na grilla, kiełbasa Śląska, Morliny 45% taniej, złoty 95 zł za 100 gramów. Oferta ważna do 26 kwietnia cena przed obniżką 3,55. Carrefour tańsze wyjście na zakupy. Po reklamie autopromocja.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 To promocja. Prawie 32 minuty po godzinie 14. W Polskim Radiu 24. Dziś wiele miejsca poświęcamy Andrzejowi Olechowskiemu. Bo jeden ze współtwórców Platformy Obywatelskiej, polityk, dyplomata, a na początku dziennikarz odszedł w wieku 78 lat. Donald Tusk, premier Donald Tusk, w mediach społecznościowych pożegnał go tymi słowami. Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z trzech tenorów Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju. Człowiek głęboko zaangażowany w sprawie państwa, który współtworzył fundamenty polskiej transformacji. Tak napisał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław kosiniak Kamysz współtworzył fundamenty. Pozostanie w pamięci jako ktoś, kto myślał o Polsce w kategoriach dobra wspólnego. Gość Polskiego Radia 24. A razem z nami już teraz ekonomista i polityk profesor Dariusz Rosati. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, w takich chwilach zwykle zaczyna się od dokonań publicznych osoby, którą wspominamy, ale Panowie mieli bardzo długą, wspólną historię. Dlatego ja bym chciał zacząć od tej sfery prywatnej. Jakim człowiekiem był Andrzej Olechowski? No, był od najmłodszych lat, jak pamiętam. Studia zaczynaliśmy razem, więc był e, wybitnie inteligentny, a poza tym był duszą towarzystwa. To był człowiek e, z niesłychanym talentem nawiązywania kontaktów i, yy, i budzenia sympatii. Yy, co w połączeniu z jego inteligencją i yy, refleksem takim było, yy, no, czyniła z, z niego dość, dość wyjątkową postać, prawda, wśród studentów yy, szkoły głównej wtedy planowania i statystyki. Ale to były cechy, które mu też pomogły potem na drodze zawodowej, bo, bo właśnie dzięki tym cechom był, <śmiech> był w stanie nawiązywać kontakty międzynarodowe i Miał zawsze bardzo wielu znajomych, przyjaciół, co było bardzo pomocne w jego pracy. A gdyby pan profesor miał określić, kim zawodowo najbardziej był Andrzej Olechowski, bo był i dyplomatą, i politykiem, i dziennikarzem. Czy, czy jest jakaś taka jedna kategoria, czy biorąc pod uwagę to, jak liczne aktywności miał, to ciężko byłoby tak prosto określić Andrzeja Olechowskiego? O, ja tak jak powiedziałem, on miał niebywały talent nawiązywania kontaktu z ludźmi, prawda? A jednocześnie przy jego przygotowaniu, po, po, po studiach ekonomicznych i międzynarodowym przygotowaniu, bo on miał bardzo duże doświadczenie międzynarodowe, powodowało, że on się czuł jak ryba w wodzie w kontaktach międzynarodowych. Czy dotyczyły polityki, czy dotyczyły spraw gospodarczych, czy prawda, transformacji systemowej. To był człowiekiem, który, który po pierwsze znał się na tych wszystkich sprawach, a po drugie był wiarygodny w oczach swoich partnerów zachodnich, ponieważ w tamtym czasie, w latach 80., -tych, 90. -tych niewielu było takich urzędników w Polsce, którzy, którzy jakby mieli to przetarcie międzynarodowe i jednocześnie, jednocześnie znali całą masę jakby międzynarodowych urzędników i, i, byli w, i mieli ci ludzie do niego po prostu zaufania. Więc to w tym czasie te jego talenty, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów, rozmowy, prawda, a także, a także kompetencje odgrywały ogromną rolę. On torował drogę do tych instytucji międzynarodowych. Utworzył no. fundamenty tak, polskiej no, transformacji. To tak dokładnie, no, on był jako minister spraw zagranicznych złożył wniosek, o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Był ministrem finansów w trudnym czasie, kiedy budżet był w bardzo trudnej sytuacji w rządzie Jana Olszewskiego, ale, ale miał tak znakomite kontakty w Waszyngtonie, że to pamiętam, no jakby pomagało wtedy Polsce, prawda, jeśli chodzi o realizację tego programu Funduszu Walutowego. Bez niego byłoby trudno wtedy. Nie jest wykluczone, że mogłoby się to nawet nie udać, ale on wspierał i Balcerowicza, prawda, i cały program, <coughs> cały program reform. Więc On miał ogromne zasługi w tamtym czasie. I I robił, też... to, robił to rzeczywiście kompetentnie, z, wielkim, z wielką kulturą polityczną też. Znał no, języki, angielski, francuski. Z tym bez... względem rzeczywiście był taką wybijającą się postacią. I bez niego nie byłoby też największej polskiej partii politycznej dziś. No tak, no jak wkroczył do polskiej polityki, na na fali sukcesu w wyborach prezydenckich, prawda, który zajęły drugie miejsce, to był jednym z trzech założycieli Platformy Obywatelskiej, ale, ale sam nie wszedł do tej partii, bo on nie był typem partyjnego działacza. To nie, to nie był człowiek, który lubi. On był y, raczej y, cenił sobie niezależność i chciał mieć y, jakby zawsze jakby swobodę działania. Y, zresztą nie godził się na jakieś kompromisy czy ustępstwa bardzo trzeba powiedzieć, bo on dwukrotnie zrezygnował z funkcji ministra właśnie dlatego, że uznał, że y, jego y, prem, wcześniej premierzy jakby no nie nie, nie godził się z ich, ich decyzjami. No a to nie jest takie częste w polskiej polityce. Ludzie rezygnują ze stanowisk ministerialnych. I przy okazji tej pracy publicznej miał też bardzo duże dokonanie naukowe. Opublikował około stu prac w czasopismach i krajowych, i zagranicznych. Tak, tak, tak. On, no, oczywiście ma duży dorobek, zwłaszcza jak pracował w Banku Światowym, to uczestniczył w takich programach właśnie liberalizacji handlu. Pisał, pisał, tak, wiele wiele publikacji, doktorat, no, był bardzo wszechstronnie utalentowany, jak mówiłem. Wybitnie inteligentny, wszechstronnie utalentowany, a jednocześnie bardzo z ogromnymi talentami towarzyskimi, można powiedzieć. To, I... Można powiedzieć, no idealny materiał na, dyplomatę, premiera rządu, prawda? Prezydenta. Ja uważam, że byłby świetnym prezydentem. Więc... No potem już się przestał interesować czyną polityką, ale ciągle komentował sprawy, prawda, no, w mediach i jeździł za granicę, brał udział w licznych ciałach międzynarodowych, ciągle w pracach, ciał międzynarodowych, konferencjach. No szkoda, że go nie będzie z nami. I tak w Polskim Radiu 24 mówił profesor Dariusz Rosati. Bardzo dziękuję za to wspomnienie. Dziękuję również. Dnia 39 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Paweł Zieliński. Spoglądamy teraz na polską politykę. Czynniki decydujące o dotychczasowym wzroście polskiej gospodarki, czyli niskie koszty pracy, tania energia, korzystna demografia i łatwy dostęp do zagranicznych technologii się wyczerpują. Taką diagnozę stawia kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, a mówiono, mówiono o tym podczas konwencji programowej w Warszawie, która dotyczy gospodarki i stanu finansów publicznych. Na miejscu jest Michał Makowski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Michale, co wynikało z tego spotkania? Cóż, politycy PiSu przekonywali publiczność o potrzebie przemodelowania polskiej gospodarki, chociaż nie przygotowali łatwej do odczytania recepty na jej bolączki. Padały takie hasła jak deregulacja, local content, czyli udział polskich firm w realizacji zagranicznych inwestycji w kraju, czy też milcząca zgoda urzędów na realizację pewnych przedsięwzięć. Prezes Jarosław Kaczyński przywołał słowa profesor Jadwigi z która prognozowała, że Polska, stanie się krajem magazynów, które nie wymagają szczególnie wykwalifikowanej kadry ani nadzwyczajnych zdolności inżynieryjnych. A właśnie to zdaniem prezesa Kaczyńskiego należy skupić się na tworzeniu zaawansowanych technologicznie produktów na arenie krajowej. To znaczy, żebyśmy po prostu zdobywali jak największą marżę. Bo jeżeli uczestniczymy w produkcji, często nawet dzisiaj skomplikowanych urządzeń, to jednak jeżeli to jest dla innych, ten produkt ostateczny jest sprzedawany przez innych, to my udział w marży mamy naprawdę bardzo niewielki. A ta walka o marże jest dzisiaj niezwykle ważnym elementem konkurencji gospodarczej i także rozwoju gospodarczego. Krótko mówiąc, Polska nie powinna być dłużej montownią Europy, czyli podwykonawcą dla światowych koncernów, które biorą dla siebie większość zysków płynących za granicę. Kolejna kwestia to zapewnienie taniej energii dla sprowadzania do Polski zagranicznych inwestorów. Tutaj PiS dostrzega potencjał w technologiach zgazowywania węgla, biomasy czy odpadów. Natomiast były premier Mateusz Morawiecki dał... Prawdziwie eruducy, erudycyjny wykład dotyczący zagrożeń i możliwości wobec polskiej gospodarki podkreślał znaczenie budowy mocy obliczeniowych i centrów danych w kraju. Ostrzegał także przed dominacją chińskiej gospodarki. Przestańmy subsydiować Chiny natychmiast poprzez naszą politykę gospodarczą, poprzez naszą politykę handlową, poprzez naszą politykę podatkową. Przecież my za europejskie, a więc i polskie pieniądze, sponsorujemy cztery, pięć potężnych chińskich przemysłów, które będą dominować nad światem przez kolejne dekady. Elektrolizery, baterie, samochody, turbiny i, i panele. Politycy PiSu krytykowali również koalicję rządzącą za wzrost długu publicznego. Najbardziej dobitnie na ten temat wyraził się wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i kandydat partii na premiera Przemysław Czarnek. Ten dług publiczny zmniejszył się o 2% w stosunku do PKB. Pomimo dwóch bomb atomowych, które na nas spadły, zwłaszcza w drugiej kadencji, czyli tego, tej wojny na Ukrainie oraz COVID-u w szczególności. Dziś ci, którzy są u władzy, zwiększyli ten dług publiczny o 11 punktów procentowych z do PKB. Znów mamy triadę Tuska. A ta triada Tuska to jest zadłużanie, bezrobocie i drożyzna. Prawo i Sprawiedliwość nawołuje do przeglądu finansów publicznych. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego można znaleźć dodatkowe kilka miliardów złotych dochodów dla budżetu państwa, na przykład regulując stawkę akcyzy. Dzisiejsza konwencja ma być jednym z kamieni milowych na drodze do przygotowania programu gospodarczego Prawa i Sprawiedliwości na nadchodzące wybory parlamentarne. I o tym wszystkim mówił nam Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję za te relacje. Komentarz. O polityce rozmawiać. Teraz będziemy razem z nami. Politolog pan Paweł Krylikowski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. No, ale na początek chciałbym pani Pawle zapytać o Andrzeja Olechowskiego. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Polityk, dyplomata, naukowiec, ekonomista odszedł w wieku 78 lat. Politycy piszą w mediach społecznościowych swoje wspomnienia Szef Monu, wicepremier Władysław Koziniak-Kamysz napisał, że Andrzej Olechowski współtworzył fundamenty polskiej transformacji. Pan by się zgodził z taką opinią? Tak, jest to, absolutnie, jest to absolutnie uzasadniona opinia. On nie tylko stworzył fundamenty pierwszej transformacji, ale powiedziałbym, że stworzył też fundamenty drugiej transformacji, to znaczy podwaliny pod ten system który, polityczny, który widzimy w tej chwili. To znaczy Platforma i PiS Andrzej Olechowski był współtwórcą Platformy, Andrzej Olechowski jako pierwszy w wyborach prezydenckich uzyskując, uzyskując 17% głosów pokazał, że jakaś inna alternatywa w tamtym momencie poza SLD jest możliwa, że można powiedzieć, że on w dwóch e, kluczowych momentach tworzył pewne e, nowe spojrzenie, nowe rzeczy w polskiej polityce. Także był bardzo, bardzo istotnym politykiem zarówno w latach 90., jak i w przełomie lat 90., 2000., co tak jak mówię, stworzyło tak naprawdę podwaliny tego systemu politycznego, który mamy w tej chwili. Andrzeju Olechowskiego będziemy wspominali jeszcze na naszej antenie. A teraz spójrzmy na wydarzenia polityczne, no bo de facto wydarzeniem politycznym soboty jest Konwencja Gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości. No i te postulaty, które tam padają, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że na jednej scenie występują Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Czy to oznacza, że ten topór wojenny w partii został zażegnany, został zakopany? Nie, myślę, że nie oznacza. To znaczy to jest czasowy rozejm ze względu na wszystkie wydarzenia, które w pewnym momencie zmierzały już do kursu kolizyjnego, do takiego zdarzenia, które musiałoby się zakończyć jakimś rozłamem i wszystkie strony kalkulując swoje szanse i swoje siły i swoje ambicje poszły Przynajmniej moim zdaniem tymczasowo porozum do głowy. Także mamy do czynienia z zawieszeniem broni właśnie ze względu na to, żeby w jakiś tam sposób policzyć się i ewentualnie w kluczowym momencie, nie wiem czy przy listach wyborczych, czy przy ustalaniu list wyborczych po wyborach w 27 roku, do tej walki wrócić. Bo nie mam tutaj złudzeń co do tego, że jest to tylko i wyłącznie okresowe zawieszenie. Natomiast rzeczywiście mamy prezentację jedności. O tej jedności mówi i Jarosław Kaczyński, i Mateusz Morawiecki, mówiąc, że trzeba latać na, na dwóch skrzydłach przemysław Czarnek, też podkreśla, że tutaj potrzebne jest szerokie spojrzenie. Także no widzimy w tej chwili, że jest to taka demonstracyjna, demonstracyjna jedność. Natomiast nie mam złudzeń, że dalej będziemy obserwować podgryzanie się w social mediach złośliwe uwagi ze stron różnych frakcji. Także to się absolutnie nie skończyło. No i mamy też sondaż Cebosu, w którym uwzględniono tę ewentualną partię Mateusza Morawieckiego, gdyby ten zdecydował się ją utworzyć. No i w tym pierwszym sondażu oddanie głosu na potencjalną formację byłego premiera zadeklarowało 6% ankietowanych. Jak na taki na takie pierwsze badanie, to dużo, panie Pawle? Nie, to nie jest dużo. Bywały takie partie powstające znikąd. Pamiętam taki sondaż Partii Republikańskiej swego czasu, gdzie nawet 15% tych pierwszych sondażach się pojawiało, także to nie jest dużo. Natomiast z drugiej strony proszę pamiętać, że to jest też bardzo ryzykowne ocenianie swojego potencjału na podstawie takich sondaży, więc ja myślę, że tutaj Mateusz Morawiecki wyciąga wnioski. Niemniej jednak, gdyby chciał się bawić w arytmetykę wyborczą i gdyby, tak jak tutaj spiskowe niektóre teorie twierdzą, że jest to wszystko ustalone, Mateusz Morawiecki wyprowadza, łowi w centrum i mamy tutaj większą możliwość odbierania głosu w platformie, no to jest to na tyle ryzykowna, arytmetyczna, gra polityczna, że ja w nią po prostu nie wierzę, tak, że tak traktuję te, te sondaże tylko i wyłącznie jako taką swoistego rodzaju zabawę do tego, żebyśmy mieli o czym dyskutować. Myślę, że tematu wyjścia Mateusza Morawieckiego w tym momencie, zwłaszcza po takim dniu i tej konferencji nie ma. Szczególnie też, że z tego badania, też o którym wspominaliśmy, wynika, że 60% tej ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego to byliby wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, 27% zwolennicy Konfederacji, a jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej to zaledwie 2%. Ciekawi mnie ten wysoki, wysoki zasób zwolenników Konfederacji, którzy byliby skłonni zagłosować na Mateusza Morawieckiego. Biorąc pod uwagę to jaką narrację wobec niego stosował choćby lider Konfederacji, to te 27% wydaje się jakąś naprawdę wysoką, wysoką pozycją. Tu się prawdopodobnie teza o tym, że Konfederacja z partii takiej mocno ideologicznej, partii dla ludzi, którzy mają sprecyzowane poglądy, stała się coraz bardziej partią trzeciego wyboru, czyli tak naprawdę głosujemy na Konfederację, bo nie chcemy głosować na Prawo i Sprawiedliwość ani na Koalicję Obywatelską, więc tak naprawdę te poglądy gdzieś tam możemy troszeczkę odłożyć na półkę i wybieramy Konfederację jako tą nomenomen trzecią drogę. I tutaj w tej sytuacji ten transfer do innej trzeciej drogi, jaką byłaby Trzeciego wyboru, który by się pojawił jest moim zdaniem naturalny, bo nie musimy już właśnie głosować na silnie z ideologizowaną Konfederację, tylko możemy wybrać Mateusza Morawieckiego, który jest taką partią keczą dla wszystkich. Znajdzie się miejsce taką centrową, standardową, to, gdzie najczęściej się te partie trzeciego wyboru pojawiają, także myślę, że to jest przyczyna tego, tego transferu. A jeśli chodzi o inne kwestie, które zajmują Uwaga opinii publicznej, no to niewątpliwie jedną z nich jest kwestia odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. No, niektórzy twierdzą, że to jest taki święty gral Antoniego Macierewicza. Prezydent Karol Nawrocki miał zdecydować się upublicznić ten raport, czego nie zdecydowało się zrobić, nie zdecydowali się zrobić jego poprzednicy. I zastanawiam się, panie Pawle, czy... Jeśli prezydent opublikuje ten raport, to biorąc pod uwagę ile lat już minęło od tego czasu, to czy więcej na tym zyska, bo być może wyjdą na jaw jakieś fakty, które wcześniej były skrywane, czy raczej nie zmieni to jego pozycji politycznej, no bo jak spojrzeć na jego wyniki popularności, wiarygodności, no to one utrzymują się na podobnym poziomie od dawna. Tak, to myślę, że tutaj rzeczywiście jest tego rodzaju fetyszyzacja, takie stawianie bardzo wysoko jako czynnik wpływu tego raportu z wielu komentatorów, wielu obserwatorów polskiej polityki politycznej, polskiej polityki już tak naprawdę o tym zapomniało, więc jest, jest to takie wykopywanie trochę tematu rzeczywiście z zamierzchłej przeszłości. No pytanie, czy nie liczymy tutaj właśnie na coś, co spowoduje jakąś aferę, jakiś rozgłos, być może pojawia się tam ktoś związany w tej chwili z obecną władzą. Ja przepraszam za takie bardzo instrumentalne podejście do, do, do tego tematu, ale mam poczucie, że nie byłoby to ujawniane, gdyby nie było tutaj jakiejś korzyści e, politycznej. Ja rozumiem, że tutaj zaraz się rzucą na mnie obrońcy prezydenta Nawrockiego, że to jest oczywiście zgodnie z interesem najlepszym państwa polskiego, ale tak naprawdę, czy my potrzebowaliśmy tego ujawnienia, no tutaj jest, jest to moim zdaniem bardzo, bardzo kontrowersyjne. Także z tej perspektywy uważam, że jest to obliczone wywołanie jakiegoś, jakiejś znowu dyskusji, powrotu do tym, do tego, co było jednak gorącym sporem, jeśli chodzi o, o WSI. No i jak widać już przed samym ujawnieniem, już przed samym opublikowaniem tego, tego aneksu dyskusja jest dość szeroka, także po ujawnieniu pewnie będziemy mieli na kilka dni o czym, o czym rozmawiać. No Pytanie, jaki to ma wpływ na ewentualne polskie służby działające w tej chwili, czy pojawią się tutaj jakieś kontrowersyjne kwestie dotyczące obecnych pracowników. Także no to na te pytania będziemy znali odpowiedź za chwilę, natomiast ja mam poczucie, że to nie służy za bardzo niczemu innemu niż kolejnemu, kolejnemu etapowi tej rozgrywki politycznej między koalicją obywatelską a, a prezydentem Nawrockim. No i tutaj jest jeszcze jeden aspekt, myślę, ja nie chcę tego oceniać też w tej mhm. perspektywie, ale takiej swoistej, osobistej zemsty Sławomira Cęckiewicza, który był bardzo mocno atakowany, powiedzmy sobie szczerze, Koalicja Obywatelska Donald Tusk nie przebierali tutaj w środkach, jeśli chodzi o no, pewnego rodzaju naciski, żeby pozbyć się Sławomira Cęckiewicza ze stanowiska szefa BBN. No, no więc te, traktuję to troszeczkę też w ramach takiego personalnego e, ptyczka w nos w drugą stronę, że Sławomir Cęckiewicz opubliku, publikując razem z BBN razem z prezydentem ten aneks pokazuje, że Proszę bardzo, my, wam, my się możemy zemścić w ten sposób. Ale ta dymisja Słowomira Cęckiewicza to nie jest też dowód na to, że w otoczeniu prezydenta coś pękło i tam też dochodzi do różnych walk frakcyjnych. Ja nie wiem, czy to są walki frakcyjne. Proszę zauważyć, że Sławomir Cęckiewicz to by może wskazywało rzeczywiście na te frakcyjne Słowomir Cęckiewicz z tego co wynika przynajmniej na razie, został w jakiś sposób członkiem sztabu czy członkiem takim bliskim jakiegoś kręgu Przemysławie czanku. Także jak rozumiem, on ma być tym kampanijnym doradcą w zakresie różnego rodzaju spraw, pewnie związanych z bezpieczeństwem, służbami, etc. etc. że jest to jakieś tam wzmocnienie pewnie z perspektywy prawicowej dla, dla Przemysława czanka, ale rzeczywiście w BBN-ie no, mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju naciskami. Ja też rozumiem z czysto pragmatycznej i praktycznej perspektywy: ktoś, kto cały czas musiałby się zmagać z tymi zarzutami, że nie ma dostępu, kopać się w sądach nie jest w stanie efektywnie zarządzać Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Także chciałbym wierzyć rzeczywiście, że wynika to z jakiejś pewnej odpowiedzialności za Polskę. Jeśli tak ważne stanowisko, tak ważne miejsce, jakim jest BBN miałby sparaliżowanego szefa, to może rzeczywiście lepiej go zmienić. I tutaj skoro już całkowicie w walkę polityczną Sławomir się yy, zawiązał, Obecność przy Przemysławie wydaje się naturalna. No, sparaliżowanego teraz najprawdopodobniej mieć nie będzie, ale będzie mieć generała Andrzeja Kowalskiego, osobę, która wprost uważana jest za człowieka, antoniego do niego Macierewicza, to przypadkiem nie z deszczu podrynne? No to jest, znowu wracamy do takich spekulacji spekulacji rzeczywiście frakcyjnych w Prawie i Sprawiedliwości. Pytanie, jak po tych wszystkich latach bo minęło sporo. Myślę, że wpływy Antoniego Macierewicza w Prawie i Sprawiedliwości mocno osłabły. Jeśli popatrzymy na te frakcje, które w tej chwili walczą o władzę, gryzą się pod tym dywanem, to Antoniego Macierewicza w tych pierwszych na główkach nie ma. Antoni Macierewicz oczywiście pozostał jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o kwestie służb specjalnych Prawa i Sprawiedliwości, ale nie sądzę, żeby w tej chwili ustalał, był tym jednym z głównych rozgrywających, także tutaj raczej jest to pewna spuścizna po Antoni Macierewiczu, a nie jego obecny. E, obecny wpływ na to, co się dzieje w PiSie, czy dookoła PiSu, czy w kancelarii prezydenta. I tak w Polskim Radiu 24 mówił politolog Paweł Krolikowski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dobrego dnia do usłyszenia. Dziękuję również Państwu, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24, już za chwilę 15. I informacje, a zaraz po nich kapitał i praca. Dziś tematem jest sytuacja w ochronie zdrowia. Skończył się już wczoraj czarny tydzień podczas którego to protestowano w szpitalach powiatowych w całej Polsce. No, ale to też był protest podzielony, bo do dyrektorów tych placówek nie dołączali masowo lekarze, twierdząc, że gdyby dołączyli, no to wtedy mogliby stracić swoje pensje w jakimś stopniu, bo jest to też jeden z tematów szerokiej debaty publicznej, a to oznacza, że ta rozmowa, ten program o 15:06 będzie bardzo ciekawe. Reklama. Już dziś w sklepie na lidl.pl grill gazowy pięciopalnikowy 1970 kW Grillmeister aż 500 zł taniej tylko 1099 zł najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Lidl to się opłaca.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 Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek PSG kontra Bayern. Środa Atletico kontra Arsenal. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwoń 4 dwójki i 5 lub przejdź do punktu sprzedaży Kanal Plus. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe suwy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl